Akt drugi. Ta sama dekoracja, co w akcie poprzednim. Ściemnia się powoli. Długie cienie, liliowo-szare, padają przez zamarzłe szyby. Po scenie, jak zwierz w klatce, tam i z powrotem, automatycznym ruchem, chodzi tulski, w szlafroku, z zegarkiem w ręku. Zamyka oczy i chodzi tak jak lalka drewniana. Wreszcie ustaje. Zaraz otwierają się drzwi sypialni małżeńskiej, i ukazuje się Dulska. W gorsecie i spódnicy. Scena pierwsza. Dulska, Dulski, Hesia. Felicjan. Felicjan. Dulski budzi się i patrzy na nią. Chodź, czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma dwóch kilometrów. Ja tam rachuję. Dulski pokazuje jej zegarek. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Nie chodź, nie chodź. Dobrze? Powiem doktorowi, umyślnie ci każę w pokoju chodzić na wysoki zamek, a nie po ulicy, żeby mieć nad tobą oko, czy nie szachrujesz, a ty? Zresztą to twoja rzecz. Chowa się za drzwi. Durski zaczyna znów automatycznie chodzić. Wpada Hesia, ubrana strojnie, jasno-niebiesko, pantofelki, błąkitne pończoszki. Całuje ojca w mankiet. – Ojciec idzie na Wysoki Zamek? – Dulski kiwa głową. – A jeszcze ma ojciec daleko? – Dulski pokazuje pięć palców. – Pięćset? – Dulski kiwa głową. – To ojciec już koło Teatyńskiej? – Dulski mruczy. Hesia śmieje się. – Ale tak, ale tak. Ani nie ojciec prędko idzie, bo tunel rozbijają? Dulski patrzy na nią surowo i wzrusza ramionami. Hesia wskazuje na kanapę i przegląda się w lustrze. Dulski podchodzi do niej i ściąga ją z kanapy. Mama nie widzi. Biegnie do drzwi pokoju dziewcząt. Mela! Mela! Głos Dulskiej. Hesiu, czy Mela ubrana? Jeszcze się pichci. Dulski staje zgorszony i mruczy coś. Ojciec nie rozumie? No, stroi się. Za ojca czasów tak nie mówiono? No to co? Teraz mówią. Dulska wychyla się, ubrana odświętnie. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na wysokim zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Znika. Hesia idzie do okna i hucha na szybę. Śpiewa. Po zamarzało, jakby w jakim zlewie. Dulski ogląda się i cicho idzie do pieca. Właśnie na krzesło i kradnie cygaro. W tej samej chwili Hesia się odwraca i widzi to. Dulski chrząka. Idzie do przedpokoju, odziewa się, wraca, podchodzi do drzwi Dulskiej. Stuka, ona wychyla się. — Już cię się do kawiarni. — No masz swoje dwadzieścia centów. Teraz będę co dzień dawać po dwadzieścia centów. — Tygodniowo nie, na nic. — Zaraz wszystko przetracasz z koleżkami. — A wracaj na kolację. Znika. Dulski chwilę stroi się przed lustrem. Wreszcie wychodzi. Hesia biegnie natychmiast do pieca. Wazi na krzesło i kradnie cygaro.